Więc, wyznaczam tempo, w to nie gram cienko Gdy mam frajerstwo, podziwiam piękno Naturę niszczą, a dla nich zniszcza Powiedział twórca mi z bardzo bliska, Więc wyznaczam tempo, w to nie gram cienko. Gdy mam frajerstwo, podziwiam piękno, naturę niszczą, a dla nich zniszcza. Powiedział twórca mi z bardzo bliska. Wyznaczam tempo, w to nie Trajerstwo podziwiam piek, to naturę niszczał i dla nich giszcza Powiedział stwórca, mi z bardzo bliska, tu granie czysta, zachowaj dystans My ci uwagę, bo chodzą trupy, życie udają mi chuj do dupy Promują skróty, owoc zatruty Niskiej wibracji potworzą nuty I zrobią wszystko, by ciebie ziomujć Ci z brak mi skłócić To dzieci tego, co chce Ci złego I tak jak najwięcej wepchnąć pod serce Jak swoje weźmiesz, to ci powiedzą Nam pokaż ręce, zamkniemy ciebie, bo tyś bandyta, boż ty ta energia. odda Kwita. I kto to mówi? ten hipokryta To pała bita To takie proste, nie iścim mostem Tylko dlatego, że jest tam dostęp To zakłamane, nie iścim mostem Więc wyznaczam tempo, w to nie gram cienko Gdy mam frajerstwo, podziwiam piękno Naturę niszczą, a dla nich z liścia Powiedział, stwórca jest bardzo bliska Więc wyznaczam tempo, w to nie gram cienko nie mam podziwiam piękno naturę niszczą, a dla nich bliższa. Powiedział twórca mi jest bardzo bliska.